www.rafałkujawa.pl, podcast Sztuka Walki w Internecie. Witam wszystkich serdecznie. Kujawa Rafał z tej strony, autor bloga Sztuka Walki w Internecie. Po prawej stronie... Na górze oczywiście widzisz moje zdjęcie. Wreszcie zdecydowałem się nagrać ten długo obiecany podcast. Mimo, że jest godzina druga, 42, mój mózg już prawie nie funkcjonuje, ale obiecałem. No i o czym takie podcasty zazwyczaj będą? Podcast będzie trwał od 10 do 20 minut zazwyczaj. Akurat ten wyjątkowy będzie krótszy, bo jest to organizacyjny podcast, aby sprawdzić jakość dźwięku i po prostu chciałbym rzucić już ten pierwszy odcinek, informując Was właśnie o czym będą kolejne. Kolejne to będą zwykłe podcasty tematyczne w tym stylu, co wpisy, tylko oczywiście to będzie nagrywany dźwięk, odpowiedzi na maile, na pytania. No i w tej chwili chciałbym podziękować oczywiście. Wszystkim 670 osób, które polubiły mój fanpage na Facebooku. Blog istnieje zaledwie 3 miesięcy, a już taką grupę osób wokół siebie zgromadził. Jest to naprawdę świetny wynik dodatkowo jeśli są jeszcze jakieś osoby które nie zapisały się na moją listę mailingową i nie otrzymały darmowego raportu wizerunek eksperta dzięki któremu mogą dowiedzieć się w jaki sposób zacząć budować swój wizerunek właśnie w internecie za pomocą narzędzi internetowych aby nie być anonimowymi w sieci zapraszam po prostu z prawej strony widzicie formularz miejsce gdzie możecie podać maila kliknij, odbierz i za chwilę otrzymacie właśnie taki raport dziękuję wszystkim czytelnikom również tym, którzy nie kliknęli lubię to, dziękuję wszystkim komentującym komentującym blogerom no i w ostatnich dniach, nie wiem czy zauważyliście również rozpocząłem współpracę z Arturem Smolickim, blogerem autorem projektu New Creative jest to blog zajmujący się skutecznym marketingiem internetowym, mediami społecznościowymi budowaniem wizerunku wraz ze mną i z Arturem na tym blogu jeszcze jednym redaktorem jest Piotr Simlat, oczywiście linki i do New Creative i do bloga Piotra Simlata znajdziecie pod właśnie tym podcastem dzisiejszym co tydzień myślę, że znajdziecie przynajmniej jeden wpis na blogu New Creative ode mnie tutaj znajdziecie również jeden wpis plus dodatkowo podcast czasami będzie to częściej, ale na pewno nie rzadziej, tak jak to było do tej pory, ponieważ wreszcie się ogarnąłem ze wszystkimi projektami i mam coraz więcej czasu tak jak mówiłem, jest to tylko organizacyjny podcast także nie będę się tutaj skupiał na konkretnym temacie jeśli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam do dodawania ich w komentarzu no i chwila przerwy, chwila muzyki. Muzyka jaką słyszeliście, jest to muzyka z, Residenta, z filmu Resident Evil Afterlife, także to muzykę puściłem w tej chwili specjalnie, aby Was przyzwyczaić, ponieważ w najbliższych kilku podcastach nie zamierzam żadnej innej muzyki używać do moich nagrań, będą to utwory głównie z Resident Boże, jest godzina 2.58, nie myślę, głównie mm, z filmu "Rezydenta Evil, także musicie przy, się przyzwyczaić, stąd ten utwór właśnie, eee, już zapomniałem w ogóle co miałem powiedzieć, bo sam się skupiłem za bardzo na tej muzyce, z góry przepraszam za parę za języki, za przekleństwa jakie pojawią się w kolejnych podcastach oczywiste będzie to, że czasami zdarzy się sytuacja, kiedy będę chciał skomentować zachowania niektórych osób w naszej polskiej blogosferze, niektóre wpisy czy różne inne sytuacje, a że jestem osobą trochę wybuchową, różnie może się zdarzyć, także jeżeli masz słabe nerwy, jeżeli nie chcesz naprawdę czasami słyszeć ostrych słów to daruj sobie ten podcast OK, to by było na tyle na dzisiaj. Z jednej strony mógłbym życzyć dobranoc, ale chyba raczej tylko sobie, bo nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze oprócz mnie nie śpi. Jest po godzinie trzeciej. Na szczęście nie muszę rano wstawać, także wyśpię się jutro. I mimo tego, że jestem mega senny, jeszcze coś będę długo przy tym komputerze. Także dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj do końca. Czekajcie na kolejny podcast, na już konkretne tematy, na dłuższy podcast i jeszcze raz dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się.